Konkretny argument, że Jezus, po angielsku to jest tak, ZUS, to jest bardzo poważny argument ze względu na powszechność tego języka.